847 647 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847 647 4 i 30.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 Z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości. Fannie Mae. Zaufanie konsumentów do rynku realnościowego na rekordowym poziomie. Kredyt hipoteczny Warrena Buffetta. Wells Fargo zamierza zwiększyć liczbę właścicieli domów afroamerykańskiego pochodzenia. Milion właścicieli domów w Ameryce zyskało kapitał własny w 2016 roku. Według najnowszego wskaźnika nastrojów wobec zakupów domów Fannie zaufanie konsumentów do rynku nieruchomości, szczególnie pokolenia milenium, nigdy nie było większe. W lutym wzrosło ono o 5,6%, osiągając najwyższy poziom 88,3%, odkąd w 2011 roku rozpoczęto mierzenie wskaźnika. Doug Duncan, wiceprezes i główny ekonomista Fannie powiedział, cytuję, Millenialsi wykazali szczególnie silny wzrost zaufania wobec zatrudnienia i wzrostu dochodów, co stanowi niezbędną zapowiedź dla zwiększonego popytu na domy ze strony początkujących nabywców. Koniec cytatu. Wskaźnik ten pokazuje, że udział netto Amerykanów, którzy uważają, że teraz jest dobry czas na zakup domu, wzrósł o 11%. Z kolei udział netto osób, które są zdania, że jest teraz dobry czas na sprzedaż, również poszedł w górę o 7%. Inwestor giełdowy z Wall Street jest wielkim fanem 30-letnich kredytów hipotecznych. Warren Buffett, prezes i dyrektor generalny Berkshire Hathaway, wystawił niedawno na sprzedaż swój dom wakacyjny w Laguna Beach w Kalifornii, który kupił w 1971 roku. Zamiast zapłacić za niego gotówką, zaciągnął kredyt hipoteczny, a gotówkę zainwestował w akcję Berkshire. Warren Buffett powiedział CNBC, że dla przeciętnego właściciela domu 30-letni kredyt to naprawdę strzał w dziesiątkę. Nawiasem mówiąc, jak twierdzi 110 tysięcy dolarów, zainwestowane w Berkshire, a nie w dom wakacyjny, jest teraz warte około 750 milionów dolarów. Niedawno przeprowadzone przez The Urban Institute badanie wykazało, że liczba afroamerykańskich właścicieli domów w Ameryce spadła do najniższego poziomu od lat 60. Obecnie Wells Fargo and Company stwierdziło, że w bezpośredniej reakcji na tak niski wskaźnik własności zamierza wdrożyć nową inicjatywę mającą pomóc co najmniej 250 tysiącom Afroamerykanów stać się właścicielami domów w ciągu najbliższych 10 lat. Plan Wells Fargo obejmuje przeznaczenie 60 miliardów dolarów na rzecz kwalifikujących się konsumentów. Pochodzenia afroamerykańskiego, którzy dzięki temu będą mogli pozwolić sobie na zakup domu do 2027 roku. Wiceprezes Walls Fargo, Brad Blackwall, powiedział, iż bank jest, cytuję, dumny z faktu, że jest pierwszym kredytodawcą hipotecznym, który zobowiązał się publicznie pomóc zwiększyć liczbę afroamerykańskich właścicieli domów. Koniec cytatu. Nowa analiza przygotowana przez CoreLogic dowodzi, że w 2016 roku milion amerykańskich właścicieli domów z hipoteką zyskało kapitał. W rzeczywistości zyskali oni łącznie 783 miliardy dolarów, co oznacza wzrost o 11,7%. Raport dotyczący kapitału własnego właścicieli domów przygotowany przez CoreLogic ujawnia również, że w 2016 roku nieco ponad milion kredytobiorców z ujemnym kapitałem powróciło do bardziej normalnego poziomu. Oznacza to, że obecnie prawie 94% wszystkich właścicieli domów z hipoteką ma teraz dodatni kapitał własny. Ujemny kapitał własny osiągnął w 2009 roku najwyższą wartość 26% nieruchomości obciążonych hipoteką. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie.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 847 647 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz 847 647 4 i 3 0. Drony zmieniają rynek nieruchomości. Dlaczego niektórzy nabywcy trzymają się na uboczu? Milenialsi coraz chętniej zwracają się do Federalnej Agencji Mieszkaniowej. Rosnące czynsze powinny zachęcić więcej osób do zakupu. Seson wiosenny na rynku nieruchomości zawsze oznacza brzęczenie, które, jak informuje CBS News, coraz częściej pochodzi od dronów, z których korzystają pośrednicy do zrobienia jak najlepszych zdjęć i filmów nieruchomości wystawionych na sprzedaż. W ubiegłym roku Federalna Agencja Lotnictwa złagodziła przepisy dotyczące używania dronów, a teraz zostały one zatwierdzone do użytku komercyjnego. CBS poinformowało, że choć użycie dronów ma wiele plusów, w tym niskie koszty zdjęć lotniczych, lepsze pole widzenia, większych domów oraz możliwość wirtualnych wycieczek, to istnieją też poważne minusy, w tym coraz większe obawy dotyczące prywatności i odpowiedzialności. Zdaniem jednego z ekspertów, St. Louis jest rynkiem pełnym oczekujących nabywców, którzy nie zdają sobie sprawy, że mogą ubiegać się o kredyt. Wiceprezes First Bank Mortgage powiedział stacji Facts to News, że niektórzy nabywcy mogą nadal niesłusznie myśleć, że nie otrzymają kredytu hipotecznego. Jego zdaniem ceny domów w St. Louis poszły w górę, zapasy spadły, ale oprocentowania kredytów hipotecznych są nadal na bardzo atrakcyjnych niskich poziomach. Pokolenie millenium coraz chętniej korzysta z pomocy Federalnej Agencji Mieszkaniowej. Według interaktywnego narzędzia online Ellie May o nazwie Millennial Tracker, w styczniu millenialsi stanowili 84% zamkniętych transakcji kredytowych. Co więcej, korzystają oni z kredytów zabezpieczonych przez FHA z opcjami niskiego wkładu własnego, aby móc wreszcie posiadać nieruchomość na własność. W styczniu ponad 1 trzecia nabywców z pokolenia millenium skorzystała z kredytu FHA. Wiceprezes Eli May powiedział, cytuję, spodziewamy się, że w miarę jak coraz więcej milenialsów wchodzi na rynek, popularność kredytów zabezpieczonych przez Federalną Agencję Mieszkaniową będzie nadal rosnąć. Koniec cytatu. Czynsze w całym kraju nadal idą w górę. Z nowego badania wynika, iż oznacza to, że możesz sobie pozwolić na zakup domu. Teraz właśnie jest na to najlepszy czas. Najnowszy krajowy indeks przygotowany przez Florida Atlantic University pokazuje, że różnica między kosztem wynajmu a kosztem posiadania nadal maleje. Biega!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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach. Posiadamy szeroki wybór mieszkań prywatnych, domów wolnostojących oraz szeregowych o standardzie podstawowym, średnim i wysokim. Nieruchomości te są dogodnie położone blisko głównych dróg i autostrad. Illinois Star Realtors.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 Z rynku nieruchomości. Nieszablonowe podejście nie oznacza ryzykownych kredytów. Pokolenie X dochodzi do siebie. Dlaczego domy zamieszkiwane przez właścicieli stają się nieruchomościami na wydajem? Dyrektor jednego z wiodących niebankowych kredytodawców hipotecznych w kraju twierdzi, że jego firma kwitnie i pożycza dużo pieniędzy kredytobiorcom, których kredytów nie chcą kupić Fanny i Freddy. Jednak dyrektor generalny Caliber Home Loans powiedział stacji CNBC, iż nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kredyty są ryzykowne. Jego zdaniem jest to jeden z popularniejszych produktów Caliber, a firma nie miała problemów z sekurytyzacją tych kredytów hipotecznych. Według nowego raportu Krajowego Związku Realnościowców poprawa sytuacji gospodarczej w kraju, wzrost liczby miejsc pracy oraz wzrost wartości domów zbiegły się w czasie w ciągu ostatniego roku na korzyść pokolenia X. Badanie pokoleniowych tendencji nabywców i sprzedających przeprowadzone przez Krajowy Związek Realnościowców wykazało, że pokolenie to ma większy udział w zakupach domów w porównaniu z wcześniejszymi latami. To właśnie generacja X odczuła skutki kryzysu realnościowego w większym stopniu niż jakakolwiek inna grupa demograficzna. Jest to pokolenie, co do którego jest najbardziej prawdopodobne, że sprzedało nieruchomość skonfiskowaną i zalega ze spłatą kredytu hipotecznego. Dlaczego właściciele domów decydują się przekształcić swoje nieruchomości w nieruchomości na wynajem? Nowe badanie stwierdza, że jednym z głównych czynników przy podejmowaniu przez właścicieli domów decyzji jest ich pozycja kapitałowa. Badanie przygotowane przez Research Institute for Housing America, Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych, stwierdziło, że im większy ujemny kapitał właściciela domu, tym bardziej prawdopodobne jest, że jego nieruchomość stanie się nieruchomością na wynajem. Stuart Rosenthal, profesor z Uniwersytetu w Syracuse i autor badania twierdzi że przejście na wynajem często ma miejsce z powodu tego, co nazywa, cytuję, ograniczonymi zachętami do utrzymania domu i związanego z tym zużycia. Koniec cytatu.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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z. Jeżeli chcesz, aby o Twojej nieruchomości dowiedział się prawie milion słuchaczy tego radia, zadzwoń do nas już dziś. Telefon 847 647 4000.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 847 647 4000. Internet posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Wirtualny samouczek Freddy Mac Wiele seniorów może nie być w stanie zestarzeć się w swoim domu. Spadek liczby rezydencji. Sieć marketów Lowe's chce wykorzystać wirtualną rzeczywistość, aby nauczyć Cię, jak przeprowadzać prace remontowo-budowlane samodzielnie. CNN donosi, że obecnie Lowe's wprowadza pomysł wirtualnej rzeczywistości w jednym ze swoich sklepów w Massachusetts, ale już wkrótce może go wyprowadzić w większej liczbie swoich punktów sprzedaży. Chodzi o to, aby klienci mogli zdobywać wiedzę praktyczną wirtualnie. Pierwsza lekcja dotyczy wykładania łazienki kafelkami. Wymieszaj zaprawę, połóż kafelki i nigdy nie brudź sobie rąk. Jak twierdzi Lowe, sieć może z czasem wdrożyć szeroki wybór filmów instruktażowych we wszystkich swoich sklepach. Przeważająca większość starszych Amerykanów twierdzi, że chce zestarzyć się w swoim domu. Jednak nowa analiza przygotowana przez Freddie Mac stwierdza, że dla wielu właścicieli domów cel ten może być finansowo nieosiągalny. Główny ekonomista Freddy Mac powiedział, że modernizacja domów w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb fizycznych jego lokatorów będzie wielkim wyzwaniem w nadchodzących latach. Analiza Freddy Mac szacuje, że około 1,5 miliona istniejących domów będzie wymagało modernizacji. Jednak do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 2 milionów domów. Firmy budowlane wciąż budują duże domy, a Amerykanie nadal je lubią. Business Insider donosi jednak, że mak rezydencje, podmiejska ikona boomu realnościowego, tracą na popularności wśród nabywców. Portal internetowy twierdzi, że dzisiejsi nabywcy domów przedkładają jakość nad wielkość. Jeden z blogerów cytowany w artykule powiedział, że wiele rezydencji zostało wybudowanych tanio, aby móc pomieścić jak najwięcej udogodnień. Teraz właściciele muszą dokonywać napraw i niejednokrotnie rozważają sprzedaż swoich dużych domów.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 847 647 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonij już teraz 847 647 4 i 3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 O zwykłej porze. Do usłyszenia.